Makosfera, podcast o przyjaznych technologiach. Witam w pierwszym wydaniu Makosfery, mówi Robert Hecyk. Makosfera to jest taki podcast, który będzie towarzyszył blogowi Makowisko, strefa przyjaznych technologii. Ten blog znajduje się pod adresem makowisko.klangoblog.net. Dlaczego Makowisko? Dlatego, że i blog, i podcast mówią... Przede wszystkim o sprzęcie Apple, dostępnym dla nas, dla niewidomych, ale chciałbym powiedzieć dla wszystkich. I to jest najfajniejsze w tym, o czym będziemy tutaj mówić, że ten sprzęt nie jest robiony specjalnie dla niewidomych, nie jest robiony specjalnie z myślą o niepełnosprawnych, ale jest to sprzęt, jak to się mówi, mainstreamowy, czyli taki sprzęt powszechn powszechnie dostępny, sprzęt robiony przez jedną z wiodących firm światowych, który jest tak pomyślany, aby każdy mógł z niego skorzystać. Dzisiejsze wydanie Makosfery poświęcam w całości najnowszemu telefonowi komórkowemu firmy Apple. Telefon iPhone 3GS. Jest to telefon całkowicie dostępny dla nas niewidomych. I chciałbym, żebyście mogli zapoznać się z pierwszym, właściwie moim zetknięciem z tym telefonem, zrobię takie nagranie, podczas którego będę instalował kartę SIM, będę, będę uruchamiał go po raz pierwszy, będę go synchronizował, będę rozpoznawał funkcję tego telefonu. Po to to zrobię, żeby każdy z Was mógł się zorientować, w jaki sposób po raz pierwszy korzystając z tego telefonu, nie mając go wcześniej w rękach, w jaki sposób i czy w ogóle osoba niewidoma jest w stanie się w tym zorientować, czy jest to coś, co da się obsłużyć, czy to urządzenie jest może zbyt trudne do obsługiwania. Ten telefon powinien lada moment do mnie dotrzeć w chwili, kiedy mówię te słowa. Czekam jeszcze na przesyłkę, także... Możecie być pewni, że nie jest to reklama telefonu, który już znam, który już widziałem. Owszem, czytałem o nim sporo. Słuchałem również wielu po podcastów dostępnych w sieci. Ale telefon y będę miał w rękach dzisiaj po raz pierwszy. W razie pytań piszcie na adres makowisko.info@gmail.com. No dobrze, telefon przyszedł. Pierwsze wrażenie. Pudełeczko. Pudełeczko wygląda zadziwiająco kompaktowo w ogóle. Taki powierzchnia niewiele większa od samego telefonu, tylko na wysokość. Trochę jest po prostu głębsze. Telefon leży w plastikowej takiej w takim, na takiej plastikowej półeczce. Pod nim zasilacz. Wtyczka do zasilacza taka typowa jak w wypadku komputerów. Tyle tylko, że Kabel, który łączy zasilacz z komputerem, to jest z jednej strony kabel USB, a z drugiej strony jest wtyczka do gniazda dokującego iPhone'a. Od razu po otrzymaniu przesyłki włączyłem telefon do gniazdka do ładowania, ponieważ miałem informację, że jest zupełnie rozładowany i telefon w czasie ładowania, co nikogo pewnie nie dziwi, ale jest zauważalne, grzeje się nieco. Dlatego zwracam na to Waszą uwagę. Ja w tej chwili go odłączę od ładowarki. Myślę, że to mu nie będzie bardzo przeszkadzać. Odłączę go od ładowarki po to, żeby... O, już się odzywa. Po to, żeby mm, założyć żeby mu założyć kartę SIM. Do zakładania karty SIM w telefonie iPhone 3GS służy taki... coś w rodzaju kluczyka, ale to jest tak naprawdę wygięte z plastiku bądź... czekaj... bądź drutu właściwie. Taki, taki uchwyt z, z cienkim pręcikiem. Na szczycie obudowy telefonu jest wejście dla karty SIM i przy okazji wejście dla tego właśnie kluczyka, który jak trzymamy telefon ekranem do góry to w po prawej stronie jest właśnie taki otwór, do którego należy wsunąć ten kluczyk i zdaje się należy tam nacisnąć No i właśnie teraz zobaczymy, jak szybko się to da zrobić. Aha. Telefon się odzywa. On jest w... on jest w trybie standby, powiedzmy. Ja nic mu jeszcze nie robiłem. Dobra. Nacisnąłem. Rzeczywiście tacka wychodzi bez problemu. Robię to bez pomocy czyjejkolwiek. Wyciągnąłem tę tackę. Zobaczymy teraz, czy uda się w miarę intuicyjnie włożyć kartę SIM. Jako, jak przystało na Power Usera, robię to bez instrukcji obsługi. To znaczy, przyznam się bez bicia, że ja te instrukcje obsługi troszkę już czytałem. No, także to nie jest tak, że zupełnie, zupełnie jej nie znam, ale... Ale jeśli chodzi o wkładanie karty SIM, to tutaj mieliśmy do czynienia, zdaje się, z jakimś rysuneczkiem, który to... Aha, jest, yy, dość to sprawnie idzie, dlatego że jest wycięte jakoś tak z jednej strony, żeby, żeby karta wchodziła tylko z jednej strony właśnie. No i zobaczymy. Włożyłem kartę. Zdaje się, że już ją właśnie zlokalizował. Wygląda na to tak. Ekran zablokowany. Nacisnąłem kabel. Boże, nacisnąłem przycisk włączający, ale chyba powinien na dłużej go nacisnąć. No i przykładam palec do ekranu. Oglądam, oglądam. Obecnie nie dzieje się nic. Przed chwilą jeszcze do mnie mówił trzynasta czterdzieści pięć wydarzone. Aha, bloku przycisk. Już go znalazłem. Bateria 23%, rzecz na pasku statusu. Przepraszam, w sensie dotknąłem go już gdzie indziej. Blokuj kon, wygaszony, obrazek, rzecz na pasku statusu. Blokuj kon, wygaszony, obrazek, rzecz na pasku statusu. Edgar, rzecz na pasku statusu, sieć z nazwie moc sygnału, pasków. 4, rzecz na pasku statusu że blokuj kon wygaszone bakteria 23 procent że na pasku statusu blokuj kon wygaszone obrazek że na pasku statusu zda się że już mam odblokowany ekran idę na czuję co tu dużo mówić odblokuj, przycisk. aha mam przycisk od blokuj nacisną wiadomości. Pyknąłem studni, dwa razy odzywają się jak słyszycie wiadomości Spróbuję go tak przy okazji zrobić głośniej. Może mi się to uda. Pogoda. aby otworzyć. A no, udało się zrobić głośniej. Po ekranie iPhone'a można się poruszać dwojako albo dotykając, dotykając ekranu w różnych miejscach. Poczekajcie, ja może odblokuję odblokuję, znaczy wyłączę mechanizm blokowania ekranu, bo inaczej to będzie nam utrudniało życie. Zegar, kalkulator, notatki głosowe, notatki, zegar, kalkulator, ustawienia, iTunes, ustawienia. ustawienia. Ustawienia, dobra. Ustawienia, ustawienia. Przypominam, że ja mam ten telefon po raz pierwszy w ręku. Dzięki. przycisk, jasność, tapeta. Ogólny, Ogólne zobaczmy co tu jest dźwięki, przycisk. Jasność. Dźwięki, przycisk. Nie wszedłem za pierwszym dźwięki, razem, przycisk. widzę. Dźwięki, przycisk. Jasność, przycisk. Napeta. Ogólna ogólna przecisk. Ogólne ogólno Ustawienia przycisk Ustawienia czego zobaczmy. Ustawienia przycisk ustawienia. Tryb samolot. Tryb samolot. Wiadomo, tu samolot, Wi-Fi. Nie jest połączona. Przycisk. Wi-Fi to później. Przycisk. Dźwięki. Przycisk. Jasność. Przycisk. Tapeta. przycisk, Ogólna. Przycisk. Porta, Kontakty. Telefon. Przycisk. Telefon. Telefon. Zaznaczony. Ustawienia. Przycisk. Telefon. Mój numer. Nieznany. Połączenia. Połączenie. Prokazywanie połączenia. oczekujące. Pokazywanie mojego numeru, Przycisk TPY Połączenia oczekujące. Pokazywanie mojego Tetek direk. Tetek direk. SIMPI. Przycisk. Programy SIM. Prisc. SIMP. Tetek tetek. Te, Pokazę. Dziękuję tu moment wyblokowanie dla ciekawe. Telefon. Ustawienia. Przyc. Ustawienia. Prisk. Tryb samolot. Tryb samot Wi-Fi. Operatora. Wracam do ustawień. Płasność. Przyc. Tapeta. Przy ogólny. Przyc. Poczta. Kontakty. Telefon. Przycisk. Safari. Prisc. Wiadomości. Przycisk. O, wyszliśmy telefon, już po prostu Tapeta, jasność, poczta, A nie dobrze, jest sobie, jesteśmy nadal. Ja tak sobie przycisk, troszkę po prostu tutaj wam marudzę Żebyście mniej więcej wiedzieli jak to wygląda to poszukiwanie z mojej strony. Stor, przycisk, przy, przycisk. Wiadomości. Przycisk, wiadomości, przycisk, safari, przycisk, Nie przycisk, będę iPod, oczywiście przycisk, was zanudzał tutaj. Safar, telefon, przycisk. Konta, kontakt ogólny przycisk. Ogólno, zaznaczone. ogólne To urządzenie. Przycisk. Użycie 11 sieć, przycisk Bluetooth. Usłud lokalizacji. usług, lokalizacji. Autoblokada nigdy. O, autoblokada. Jest ustawione na nigdy. Bardzo dobrze. Czyli wracamy do ekranu głównego. Naciskam klawisz początek albo home. Początek. Ustawienia. Stopnień dwukrotnie. Aby Jesteśmy znowu na pierwszym ekranie. Teraz trzema palcami spróbuję do góry. Widzę, że niekoniecznie to działa. A może dlatego, że jestem na pierwszej stronie rzecz dla statusu. Teraz, co chciałem zrobić, to chciałem synchronizować telefon. Synchronizować go z moim komputerem. Ja wcześniej z mojej Nokia 60. Właśnie nawet nie tyle wyeksportowałem, ile ją wziąłem i. Synchronizowałem z komputerem. 13.50. Rzecz na tasku statusu. Telefon. Stuchnik, pokrok, Widzicie, to, tak to jest właśnie. Ja go, ja go dotykam niechcący i od razu, od razu mi tutaj mówi. Ale mówi, przyznacie, wyraźnie. Także można sobie łatwo, łatwo poradzić z odczytaniem tego. Jak na razie, jeśli chodzi o poszukiwanie różnych ikon, takie intuicyjne dosyć, jak na pierwszy raz udało mi się trafić bezproblemowo do ustawień i sprawdzić, że ustawienie, ustawienie blokady jest wyłączone. Na co też zwróciłbym uwagę, te różne maźnięcia czy też przesunięcia palcem po ekranie nie są aż tak małe. To znaczy, palec nie musi się mieścić na nie wiadomo jak niewielkim obszarze. Także dosyć swobodna, swobodne poruszanie się tymi palcami po ekranie jest możliwe. Teraz włączam go do komputera i zobaczymy, czy się iTunes pokaże. O, zagwizdał telefon. 00, Sprawdzam, czy się nagrywa, bo to, wiecie, różnie może być. Aha, możecie się zdziwić, że voiceover był włączony. Poprzedni użytkownik tego telefonu, który go testował przede mną, czyli Michał, e, zostawił włączony. E, włączony voiceover. Natomiast instrukcja pisze, że w momencie, kiedy podłączę się komputer do... E, przepraszam, telefon do komputera, to komputer, telefon sam rozpoznaje, czy w komputerze jest uruchomiony jakikolwiek screen reader. Na PCcie to byłby, nie wiem, Jaws albo Windows. Eyes. Natomiast na Macu, a ja używam Maca, jest to voiceover, także on sam powinien się włączyć. Dobrze, iTunes nie odpalił, czyli przechodzę sobie tutaj do doka. Jeszcze wam nie pokazywałem, jak działa Mac, jeszcze nie nagrywałem żadnego podcastu na ten temat, więc powiedzmy postaram się to nadrobić iTunes proszę bardzo głos Ani słyszycie w ogóle niniejszy podcast jak zresztą pewnie wszystkie, które będę nagrywał nagrywam zwyczajnie z mikrofonu laptopowego dobra, iTunes odpalam a właśnie od Następne. Logo Apple. Wycisz. 100%. Max. Głośność. Przyłącznik. Przyłącznik. Ding. Maple wyszukiwania. Źródła. Tabla. Internet. Urządzenia. Ikonę. Urządzenie. Urządzenie. iPhone. Jest. Pokazało się. I co za element będzie obszar przewidywania. Internet. Google. Co wy tu ma. iPhone. Robert. Synchronizuj automatycznie kontakty, kalendarze, zakładki, notatki i konta pocztowe. Head -head pole wyboru. Automatyczna synchronizacja. Synchronizuj automatycznie kontakty, kalendarze, zakładki, notatki i konta pocztowe. Head -head Zrobię head -head trochę wyboru. wolniej, żeby było stabilniej. 63. Nie będę musiał powtarzać, prawda? Synchronizuj automatycznie kontakty, kalendarze, zakładki, notatki, notatki i konta pocztowe. Checklet pole wyboru. No, to chcemy synchronizować automatycznie. I to może automatycznie synchronizować i w z kontaktami, książki adresowej, kalendarzami i cała, zakładkami Safari, notatkami i kontami, ma i po podłączeniu go do tego Mac to cię sami. Zmień ustawienia każdej karcie na ekranie, aby zsynchronizować Multimedia z Iphone'em. Automatycznie synchronizuj programy. Hacka pole wyboru. Synchronizacja programów. No pff, nic nie mam dla niego, ale zostawiam zaznaczone. Gotowe. Przycisk. Gotowe. Automatycznie synchronizuj. Skonfiguruj Iphone'a. Nazwa. Iphone. Synchronizuj automatycznie kontakty, kalendarze, zakładki, notatki i iCloud. I może automatycznie zmień ustawienia każdej karteczki. Synchronizuj automatycznie kontakty, kalendarze, zakładki, notatki i konta pocztowe. Hejka, gotowe. To chcemy. Gotowe, przycisk. Co dalej? Takran sala przycisk. I tunes. Muzyki mu nie zaznaczyłem jakby jakby co. Ale też o muzykę nie pytał. Zdaje się, że właśnie się znajdują dane diagnostyczne, które mogą pomóc Apple ulepszyć swoje produkty. Klikając przycisk Wyślij do Apple, zgadzasz się, aby Apple okresowo gromadziło te dane jako część usług serwisowych oraz w celu ulepszenia swoich produktów. Dane są gromadzone automatycznie. Więcej informacji o zasadach ochrony Nie za bardzo mam na to ochotę. Klikając przycisk Nie pytaj mnie ponownie. Helpdesk, pokaż szczegóły przy. Nie wysyłaj. Nie wysyłaj. źródła. table. expand. i robert. urządzenie. źródła. table. i z things. obszar przewijania. Pokaż grafikę od twarza. Dobra, na... Informacje, tab 2 o. Podsumowanie, celestet, tab 1 o 10. Informacje, tab 2 o. Programy, tab 3, dzwonki, tab 4, muzyka, tab 5 10. Muzyka, Zobacz, bo nie muzyka, chciałbym, tab. żeby całych dwóch i pół, czy tam trzech giga muzyki przeniosło mi do telefonu. Filmy. tab 6 o. Muzyka, celestet, tab, stop Pokaż grafikę od Grafika, nowa lista utworów. Nie mieszaj, dimment, nie... Pokaż grafikę. I pchone z settings. Obszar przewija wertwicę element Źródła. Table. Internet Źródła. Muzyka. List. I pchone. Stop. I pchone z settings. Obszar przewijania. Internet. Informacje. Tab 2. O. Podsumowanie. Tab 1 od 10. Dzwonki. Tab 4. Pozwól. Przycisk. Dzwonki. Pozwól. Przycisk. Zabrony. Przycisk. Zawsze pozwalaj. Przycisk. Pomoc. Szczegóły. laptop który kończyń zamknięty. Czy chcesz zezwolić na dostęp do tej rzeczy? Apple Mobile chce użyć Twoich w danych przechowywanych w komiloniach.com, w Twoim banku kluczy. Apple Mobile Sync chce się synchronizować, ale ja nie mam tej usługi. Czy to No i to był najprawdopodobniej błąd, ponieważ Mobile Mi, tak czy musi mieć zgodę na przeniesienie haseł z komputera do telefonu. Obawiam się, że ten podcast mógłby jeszcze trwać i trwać i trwać, bo no, te pierwsze kroki z telefonem, jak słyszeliście, to jest poszukiwanie i działalność na czuja. Ale pomyślałem, że tutaj się zatrzymam i że to pierwsze wydanie Makosfery będzie miało kilka odcinków. Tak więc usłyszymy się być może jutro, pojutrze. I wtedy zdam wam relację z tego, co udało mi się zrobić z telefonem i jakie postępy osiągnąłem w posługiwaniu się nim. Tymczasem przypomnę, że była to Makosfera, podcast o przyjaznych technologiach. Rzecz cała należy do bloga Makowisko, strefa przyjaznych technologii pod adresem makowisko.klangoblog.net Adres do korespondencji makowisko.info.gmail.com a mówił Robert Hecyk. Do usłyszenia. To była matosfera Podcast o przyjaznych technologii.